Miliardy upuć przyjmuję na bark! Kark je po paru godzinach, wytrzymam! Najgorsze wypełnienia i kres! Bez cienia zdziwienia kolejny wzorek! Tym razem draj parę, pięć minut przerwy! Dobra, zapalę i znowu do dzieła!